To jest coś, co jest zamknięte. To niekoniecznie jest jakiś spokój. Ty możesz mieć komorę u siebie w pracy. Ty możesz mieć komorę, jak ty wykonujesz pracę. Jak pracowałem w chłodni, na 8 godzin w słuchawkach na uszach, słuchajcie, tam był taki hałas, że, że nie pytaj, i tylko z 30-minutową przerwą na, na śniadanie. Ja miałem świetną komorę. Wchodziłem od rana, od 6 rano. Wkładałem słuchawki, oni włączali maszynę, zaczynałem śpiewać, zaczynałem wywyższać Boga. Brałem te wory i rzucałem o ziemię. Ja pod koniec pracy lepiej się czułem, niż moi koledzy na początku pracy. Mówią, skąd to masz? Z nieba. A ja brałem te wory i czytałem słaby powie, czuję moc i tym borem o ziemię, bo musiałem je rozkróżać na małe kawałki. Rozumiesz? I tak 8 godzin. 8 godzin. W czym jest rzecz? Komora to coś zamkniętego, jakaś forma separacji od tego świata. To nie jest tak, że ty sobie idziesz i myślisz sobie o niebieskich migdałach. Chrześcijanin nie może myśleć o niebieskich migdałach. Chrześcijanin musi się modlić. Jeżeli my czegoś chcemy, to się musimy modlić. Musimy mieć życie modlitewne. Komora to jest ustawiczność. To jest ustawiczność. To jest coś, co jest planowane. To jest coś, co się tak jak urlop planujesz. Ja, wiecie, u ludziom mówię, mówię, bierzesz, masz urlop, zaczynasz nowy rok, masz urlop, planuj sobie jak ten urlop zużyjesz. Zaplanuj sobie, że raz na przykład na 3 miesiące weźmiesz sobie dzień urlopu, połączysz go z weekendem, tak? I zrobisz sobie spotkanie modlitewne z Bogiem, raz na 3 miesiące. Wynajmiesz sobie jakiś hotelik za 50, za 50 złotych i będziesz się modlił 3 doby. Rozumiesz? Planuj te rzeczy, nie planuj tylko, żeby się położyć do góry kołami i się poopalać, to jest dobre też, w porządku, nie? To nie o to chodzi. Planuj rzeczy z rodziną, planuj rzeczy z żoną, planuj... ale ty planuj przede wszystkim rzeczy z Bogiem. Zaplanuj rzeczy z Bogiem. Masz wakacje, chodzi do szkoły, masz wakacje. Okej, okay, mam wakacje, mam jakiś tam okres wakacji, ja te wakacje zaplanuję. Tak, ja sobie odpocznę, ale wiesz co? Można odpoczywać biegnąc. To jest możliwe można odpoczywać biegnąć. Ja też potrzebuję e, e, cza, u, u, u, czasami gdzieś, mówię Magacie, mówię, czuję fizyczne zmęczenie. Teraz na przykład nie. W tej chwili nie, bo, bo, bo działa namaszczenie. Ale potem, kiedy namaszczenie schodzi, ja czuję fizyczne zmęczenie. Ja muszę się na przykład zrobić sobie moment, że ja, prze, że ja prześpię się. Prawda? Że ja się, się prześpię. Albo że zrobi sobie dzień odpoczynku. Tak, ale przede wszystkim nasze życie jest związane z tym, że planujemy rzeczy pod kątem szerzenia Królestwa. A moje życie osobiste jest planowane zgodnie z moim życiem modlitewnym. Ja mam notatnik i w tym notatniku ja mam różne rzeczy, ja mam napisane dni modlitewne. Tego dnia się modlę, ja tego dnia odstawiam różne rzeczy. Nie pójdę na siłownię, odstawię coś tam, zrobię coś tam, wygospodarowuję, sobie czas modlitewny. Rozumiesz o co chodzi? Musisz być planistą, żeby twoja komora miała sens. To nie jest od przypadku do przypadku, pomodliłem się, pomodliłem się, wiesz co bzdura. Inne języki, musisz modlić się ustawicznie innymi językami, ustawicznie. My musimy się wyszkolić w modlitwie innymi językami, cały czas musi być modlitwa innymi językami, gdziekolwiek możesz, twoje języki mają się też rozwijać. To nie ma być ciągle, wiesz, Yamaha, Chicago, To masz się modlić innymi językami, masz płynąć w tym. Płynąć. Mają się nowe rzeczy pojawiać w Twoim życiu, nowe języki. Dlaczego tak może być? Bo Bóg jest nieskończony, Bóg jest nieskończony. Twoje języki to jest siłownia dla Twojego Ducha. Słowo Boże jest jak pokarm, jak dieta, inne języki są jak siłownia. Twój Duch musi pakować, musisz się modlić tymi językami. Kto modli się w Duchu samego siebie buduje, czyli swojego Ducha. Musisz też zrozumieć, czy są westchnienia do Boga i nie bać się tego. Musisz się nauczyć wzdychać do Niego. Posyłać Mu telegramy w różnych sytuacjach swojego życia. Wierzyć w to, bo to wszystko się opiera na wierze. Musisz wierzyć, że jesteś w stanie westchnąć w duchu i górę poruszyć. Amen. Rozumiesz? Westchnąć w duchu i wstrzymać coś. Często jak jedziemy i widzę wypadek jakiś, Duch Święty pobudzamy do westchnienia. Mówi, westchnij w moim duchu teraz. Twoje jedno westchnienie w duchu jest w stanie odsunąć śmierć. Jest w stanie odsunąć zniszczenie. Jest napisane, że duch stawia się za nami w niewysłowionych <grym> westchnieniach. Rozumiesz? Ucz się tego, to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Przyjaciele, e, będziemy za chwilkę mieli przerwę i potem będziemy mówili już tylko na temat uwielbienia. Ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli, bo my, my, my jesteśmy już my jesteśmy ludźmi wierzącymi i my, my jesteśmy ludźmi w modlitwie, ja w ogóle w to nie wątpię. Chodzi o to, że my musimy być profesjonalistami w modlitwie, profesjonalistami w modlitwie musimy być. Każdego z nas do czego innego Bóg powołuje, ale każdy z nas jest powołany do tego, żeby być człowiekiem modlitwy. Rozumiesz? Żeby być człowiekiem modlitwy. Pomódlmy się przez chwilę, drugi sobie pół godziny Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas. Dziękujemy za też kolejną sesję. Ojcze, dziękujemy, że przyjmujemy od Ciebie te rzeczy i one zostają u nas i one są zabezpieczone Twoją przyjaźń. I nic nam z tego nie zostanie odebrane, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. I o pół do...